Okej, okay, dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Kuzowska. Dzień dobry. Psych psycholog, psychoterapeutka, psychodynamiczna, psychoanalityczna i anglista. Dobrze? Dobrze. Dobrze. I będziemy rozmawiać o chorobach psychosomatycznych, czyli o czym to się różni od zwykłych chorób? Zwykłych, czyli jakich? Aha. No takich, z którymi idziemy do lekarza. A, czyli takich stricte somatycznych. No tak. Mamy na przykład przeziębienie mhm. i... To jest choroba, którą idziemy do lekarzy, czy to jest choroba psychosomatyczna, czy somatyczna? Czyli somatyczna to znaczy, że cielesna, tak? Tak. A psychosomatyczne to? To znaczy psychiczno-cielesna. Czyli mm. taka, która nie ma początku w ciele, tylko ma początek w psychice, ale ciało ją wyraża. Mm -hmm. Nie jest to do rozróżnienia na pierwszy rzut oka. Można pomyśleć, że wszystkie choroby... Mają przynajmniej jakąś ym, predyspozycję do tego, żeby ym, być chorobami psychosomatycznymi. Tylko nie chciałabym być zrozumiana w taki dość ekstremalny sposób, yy, że każda choroba jest psychosomatyczna. Chociaż można pomyśleć, że ciało i psychika mimo wszystko są powiązane ze sobą. Pomyślałam o tym przeziębieniu. Mhm o którym wspomniałeś. I myślę, że jest kilka scenariuszy, a tak naprawdę ja podam tylko kilka przykładowych. Mm -hmm. Ale jeżeli y, ktoś przeziębi się dlatego, że y, akurat ma osłabioną odporność, bo ostatnio działo się bardzo dużo w jego życiu, y, a mimo to przeziębi się, bo... Y, akurat e, naprawdę się wychłodził i, i zapomniał się ubrać tak jak trzeba, e, czy tam niewystarczająco zadbał o siebie. No to właśnie mamy tu bardzo dobry przykład takiego dylematu, czy jest to choroba stricte fizyczna, czyli somatyczna, czy psychosomatyczna. No bo można pomyśleć, że w pewnym sensie każda choroba może być psychosomatyczna, czyli na przykład sam fakt tego, że ktoś akurat zapomniał e, czapki, czy tam czegokolwiek innego, bo był roztargniony, bo akurat miał dużo przeżyć ostatnio, też w jakimś sensie już pochodzi od psychiki. Bo no na, yy, yy. no na przykład akurat miał tak dużo obowiązków w pracy, czy cokolwiek innego, tyle się nazbierało. Czyli tak, że tak powiem, sugerujesz, że nie da się ści ściśle określić, która choroba była tylko somatyczna, a która psychosomatyczna i tak naprawdę, no, tak jak nam różne filozofie mówią, większość filozofii i religii, większość rzeczy pochodzi tak naprawdę od rzeczy no, psychicznych, czyli takich duszewnych. Tak? To znaczy jest to wysoce prawdopodobne i w zasadzie można by to do tego sprowadzić. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę taką sytuację, że ktoś ubrał się świetnie i nie zapomniał kurtki, czapki i czegokolwiek innego, ale miał takie osłabienie psychiczne ostatnio, bo akurat też dużo stresów go spotkało, to też jest choroba, można pomyśleć, psychosomatyczna. Tak? Bo nie pomieściło się no po prostu było jakieś przeciążenie. No dobra. Tak? No to w takim razie kiedy zatem iść z chorobą do lekarza, a kiedy iść do psychologa, do psychoterapeuty? Mhm. Tutaj jest myślę ta różnica. Mhm. Bo to jest tak. Jeżeli ktoś ma predyspozycje do chorób psychosomatycznych, które zdarzają mu się często w takim sensie, że ma to podłoże w jego osobowości eee, może jeszcze inaczej eee, powiem tak, wszyscy zapadamy na choroby psychosomatyczne na przykład w sytuacji przeciążenia i nie mamy na to wpływu możemy wyrabiać sobie jak największą pojemność naszej psychiki mm. na pomieszczanie różnych treści ale w pewnym momencie, jeżeli mamy nadmiar bodźców życiowych w danym okresie życia, to i tak i tak nam to się wyleje na ciało Czyli jak to no, działa? Na ciało albo na innych. No, tylko to wtedy już nie jest psychosomatyczne, Aha, jeśli no na tak, innych. Tak, naprawdę. No tak, no tak. jeżeli ktoś... To jest agresywny. Y, na, na przykład... Y, tak, na przykład się wścieka i y, y, nie jest w stanie wypowiedzieć tego o co, Gim. tylko zaciska gardło, to, mhm. to go będzie boleć gardło na drugi dzień, bo mhm. miał taki zacisk, tyle żalu, tyle złości, mhm. Mhm. Y, że po prostu... Jakby siłą skurczu, tak? Tak jak mówi się, że mamy gule w gardle, mhm. czy coś takiego. Tak? A inna osoba po prostu pójdzie do domu i pokrzyczy na dzieci na przykład. Nie? I wtedy nie będzie mieć tego bólu gardła. Mhm. Tylko, no, że tylko dzieci, dzieci będą mogą. cierpieć. <laughs> dzieci. Tak. No tak. Ale nie Czyli będzie tego zacisku. Można powiedzieć, że takie psychosomatyczne choroby są, no, wbrew pozorom, pierwotnie takim dobrym objawem, bo nie, nie wyrażamy na zewnątrz czegoś, co mogłoby innych uszkodzić, tak? Tak, na pewno są tylko to Tylko sytuacje... bierzemy do siebie, jakby tak depresyjnie do siebie, tylko mm -hmm. trzeba sobie z tym coś dalej zrobić, mimo wszystko, nie? Tak, tak, są to sytuacje, w których raczej yy, wszystko idzie do środka, a nie na yy. zewnątrz, tak jak powiedziałeś o tym pokrzyczeniu. I można powiedzieć, że społecznie wygląda taka osoba jako... Yy. Miła, normalna... Yy nie wadzi nikomu. Mm -hmm. Chociaż nie zawsze, no bo tu też można powiedzieć są różne obszary. Jaki kto ma duży obszar, tak? Może jeszcze tak, jeszcze tylko na chwilę wrócę do tego przykładu z krzyczeniem, bo akurat tutaj to bardzo fajnie wychodzi na przykładzie tego bólu Dlatego, że Załóżmy, że ktoś stłumił złość, nic nie powiedział i to tak jak mówi się, yy, że trzeba coś przełknąć, tak? Przełknąć w gardle, tak? Czyli przełknąć coś gorzkiego, przełknąć jakąś gorzką, trudną sytuację. Yy. Yy. Albo na przykład yy, jak mówimy o tej guli w gardle, tak? Że powstaje coś, powstaje jakiś zacisk, zaciskamy gardło bezwiednie, samowolnie i tam dopływa coraz mniej krwi. Prawda? Czyli to gardło staje mm -hmm. się coraz bardziej mm -hmm. wyjałowione. Mm -hmm. I wtedy efekt jest taki, że po paru godzinach takiego zaciskania z jakiegoś mm -hmm. żalu czy złości faktycznie to gardło ma obniżoną odporność. Dociera coraz mniej krwi, czyli tak. biały krwinek tam leczący. Tak, i tak wszystkiego tam nie, nie wszystkie bakterie. Mniej tlenu jest, tak, więcej tam zakwasu jakiegoś, tak? Tak, tak mają mm -hmm. już predyspozycje do tego, żeby się w takim gardle osłabionym ulokować. Mhm. No bo w tym momencie y, przez to jak się czujemy, zaciskamy jakieś mięśnie tutaj, ja nie znam się na tym aż tak, mhm. ale generalnie zaciskamy gardło i, y, no i po jakimś dniu, y, czy paru godzinach, y, no faktycznie tam się mogą zebrać jakieś bakterie i zacznie nas boleć. Mhm. To znaczy, to, to przykład z, to, z tym gardłem i tak dalej jest takim prostym przykładem, tak? Mm -hmm, A jakieś mm -hmm. takie bardziej skomplikowane choroby jak rak na przykład, jak takie po prostu rzeczy, które już nie są takie proste, tak? To też pod psychosomatykę podchodzi? A jak najbardziej. Mm -hmm. e, tylko tutaj jest jeszcze jedna sprawa. Ja bym nie dzieliła tego na choroby, tylko mm -hmm. na osobowości są osoby, które mają wybitne predyspozycje do somatyzowania czyli mhm. różne przeżycia idą im szybko w ciało jakby to mniej kolokwialnie powiedzieć po prostu umysł nie opracowuje różnych treści różnych emocji bo nie są w stanie, bo na przykład nikt w domu ich nie nauczył myśleć o sobie, o swoich potrzebach o swoich uczuciach to mhm. jest yy... jakiś rodzaj osobowości, tak to nazywasz, tak? Tak, tak. Mhm. Mhm. taka osobowość, która e, nie myśli o uczuciach, jest jakby m, taka ograniczona na świat, jakby namacalny. Tak i w, na przykład... Znaczy taki, który tak. potrafiłem mhm. wyrazić słowami, a nie jakimiś tam emocjami, których nie do końca... Taka osoba jest bardziej podatna, tak? Słowami to już jest dobrze. Mhm. No i... Jeżeli słowami potrafi powiedzieć, jak się czuje, to już jest dobrze. To już jest bardzo A dobrze. A czasem ktoś nie potrafi powiedzieć. No tak, co... tak, mhm. tak. Często osoby, które mają taki tryb funkcjonowania zadaniowego, mhm. na przykład nie będę podawać przykładów swoich pacjentów po prostu z szacunku dla tajemnicy zawodowej, ale podam przykład z książki analogiczny mhm. bardzo jednej takiej mojej góry psychosomatycznej, która zyskała y, pozwolenie od swoich pacjentów na publikację y, swoich przypadków, osób, z którymi pracowała. Y, no jest sytuacja taka, że jest y, przychodzi pacjent y, i od pewnego czasu ma y, zapalenie jelita. Y, no i ona pyta się od kiedy, i wychodzi tam w jakiejś rozmowie, że zaraz przedtem miał wypadek samochodowy, w którym zginęła mu cała rodzina. Mhm. I ona pyta się, no i jak pan się pozbierał? A on mówi, no świetnie, dobrze, no a nawet miałem ubezpieczenie, yy, szybko jakoś mi to poszło. Mhm. Yy. No nie, no nie powinien się śmiać, bo sytuacja tragiczna, nie? No, ale właśnie pacjent nawet nie dopuścił do siebie tego, że cała rodzina mu zginęła, że może być w totalnym szoku, że może być w ogromnym zagubieniu, że czeka go przewartościowanie całego życia, tylko wszedł w tryb zadaniowy, szybko się pozbierać. Tak? Czyli szybko się pozbierać, że tak powiem, dosłownie fizycznie, materialnie, ubezpieczenie nowy samochód. Wszystko tak. nowe, tak. Pozbierane jest na zewnątrz, wszystko wygląda ładnie, tak? A wewnętrznie no, wszystko padło, bo nie ma rodziny, wszystkie nowe relacje nie ma, tak? tak. I poszło wielita, tak? No i poszło wielita. I to jest często taka sytuacja, że chcemy coś wyrzucić z siebie tymi jelitami, tak? Są, mm -hmm. Jest tyle trudnych emocji. I trzeba się ich pozbyć. No i to pozbywa się na przykład. Czyli takie... Takich różnych treści, tak? Żeby je Dosłownie, dosłownie obrazowo, tak? Zamiast się pozbywać emocji, wykrzyczeć, powiedzieć przedstawić komuś, przyznać się tak naprawdę tego, co się prze, prze, przeżywamy, to mhm. zaczęło się wyrzucanie, a z tym zapalenie się zrobiło, czyli mhm. możliwe, że tam po prostu, to, jak mówiłaś, mniej krwi doleciało, czy tam po prostu mniej organu się skupił na tym, tak? No albo Czemu na też... przykład w tej sytuacji trochę inaczej, albo na przykład w tej sytuacji ktoś się chce pozbyć tych różnych emocji mhm. i pozbyć się można na przykład wymiotując różnych treści, albo pozbyć się można poprzez biegunkę różnych treści, Mhm. Jak czy owak organizm się chce czegoś Jeszcze pozbyć. Jeszcze przez kaszel też, nie? Na no przykład. na przykład, mhm. tak, żeby coś wyrzucać z siebie i mhm. wtedy... jasne jest... można dostać. Ale też, jak najbardziej. Astma jest jedną mhm. z najczęstszych chorób psychosomatycznych. Wyrzucać z siebie, by wypowiedzieć tego już nie słowami, tylko byle jak, byle wyrzucić. Nie? Czyli tak jakby funkcjonalnie to wyrażamy, tak? No, astma tutaj też ma taki komponent duszenia się, więc tutaj mogą być jeszcze trochę inne wątki, no, ale generalnie taka jest zasada, jak mówisz mniej więcej. Mm -hmm. No dobra, no to... Um... I teraz jeszcze tylko do tego mm -hmm. pacjenta wrócę. E, czyli na przykład, gdyby przełożyć to na słowa i gdyby ten pacjent y, przyszedł na terapię, no zresztą tak jak tu w tym przykładzie przyszedł, praca polegała na tym, żeby dopuścić do siebie różne trudne rzeczy podczas tej terapii, tak jak powiedziałeś, tak? Mm -hmm. I wtedy, co się dzieje, jeżeli się ponazywa na przykład jakieś zagubienie życiowe, utratę nawet tożsamości, bo miał rodzinę, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Utratę Czy... jakichś podstawowych... Czyli miał rzeczy, czyli miał to utratę tak naprawdę, miał utratę tożsamości, miał utratę podstawowych właśnie takie rzeczy, które funkcjonuje na co dzień, tak? Mhm. I co, i wystarczy je nazwać? E, powiedzmy tak. E, I tak, i nie. Mhm. E, dlatego, że jeżeli e, ktoś jest odcięty mhm. i, i tak dalej funkcjonuje w trybie zadaniowym, to można mu nazywać ile się chce, mhm. ale e, może to nie pomóc, bo ktoś i tak będzie tak strasznie się bał tego dopuścić do siebie, Mhm. że będzie tak jednym uchem wpadać, drugim wypadać. Czyli tak naprawdę w takiej terapii, powiedzmy, że taki pacjent z terapeutą, e, terapeuta za niego to przeżywa, tak? bo terapeuta widzi, co się dzieje, tak? Tak, terapeuta mhm. widzi, co się dzieje, ale też terapeuta, żeby trafnie podążyć za pacjentem, troszkę potrzebuje współpracy od tego pacjenta. Mhm. E, terapeuta nie jest w stanie całej pracy wykonać sam, bo jeżeli zrobi to nietrafnie, no to pacjentowi nie przyniesie ulgi, bo będzie bardziej zgadywał niż jakby reagował na to, co pacjent powiedział. Więc hmm. tutaj z jednej strony to, co jest ważne, żeby w ogóle móc przepracować psychosomatyczne różne, czy to choroby, czy to jakieś objawy, to to, żeby dopuścić do siebie jako pacjent wtedy, kiedy się jest w roli pacjenta, to, że... Ten objaw być może jest skutkiem jakiegoś niedopuszczonego do siebie cierpienia psychicznego. Bo teraz jeżeli przychodzi pacjent i mówi, boli mnie brzuch, coś tam mi się innego dzieje, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z moimi przeżyciami, tylko mam objawy fizyczne i koniec, kropka, to ja nie jestem w stanie z nim pracować. To no, trudno musi iść do gastrologa. Czyli w tym momencie idziemy do zwykłego lekarza, jeśli już kompletnie, no, albo jeszcze czas jest po prostu, tak? Może jakaś dłuższa praca, może cokolwiek, tak? Tak, jeżeli no jest to pacjent jakiś jest... Jakiś czas, żeby cokolwiek tak, tak. zaczęło docierać z tych wypartych jakby emocjonalnych rzeczy, tak? Tak, jeżeli pacjent dopuszcza mhm. do siebie, w ogóle dopuszcza taką możliwość, po pierwsze, że istnieje nieświadomość, a po drugie, mm. że może ona być źródłem tego objawu w ciele, który mm. przeżywa mm. i na który bardzo cierpi, za który bardzo dużą cenę mm. płaci. Mm. No to już mamy wspólny grunt do rozpoczęcia pracy. Mm. E, tylko, że to czym ja się będę zajmować, to jego przeżyciami, jego... Mm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś tego jeszcze nie dopuszcza, tak? to w tym momencie zwykły lekarz, zwykłe tabletki, czy nawet jakieś behawiorystyczne, te, terapie behawiorystyczna, gdzie uczymy się na przykład inaczej jeść, tak? Uh -huh. Innego jedzenia na przykład, tak? Uh -huh. Po prostu się zwyczajnie uczymy, tak? Na uh -huh. wzorców, to w uh -huh. tym momencie uh -huh. dla takiego pacjenta byłaby dobra, jeżeli nie, nie, nie jesteśmy w stanie jeszcze dopuścić, że coś więcej w nas siedzi głębiej, tak? Tak, dlatego, uh -huh. że... Y teraz może chwilę byśmy się zajęli powodem, dla którego nie jesteśmy w stanie dopuścić, dlaczego coś w nas siedzi. Bo to nie jest takie proste, bo powodem zazwyczaj jest coś ogromnie przerażającego. Bo gdyby nie było czegoś tak silnego jako powód, dlaczego nie jesteśmy w stanie, dlaczego nie chcemy dopuścić, no to byśmy dopuszczali, prawda? A kiedy ktoś cierpi fizycznie, chciałby, żeby mu pomóc, ale to, co jest pod spodem tych przeżyć, tych przeżyć, które się ulokowały w ciele, mhm. jest jakimś przerażającym, śmiertelnym lękiem, czy lękiem przed rozpadem wewnętrznym, psychicznym, co jest uczuciem, lękiem, nie to, że się ktoś rozpadnie, tylko boi się, że się rozpadnie, po prostu ma takie przeżycie. No to czasem kosztem większym, psychicznym jest dopuszczenie do siebie takich przeżyć, niż ich somatyzowanie bo w tym momencie człowiek doświadcza ulgi psychicznej, kiedy coś się somatyzuje mhm. czyli zamiast jeżeli... czuć, że zaraz umrze i się udusi mhm. tak? czyli jeżeli jest jakiś silny strach taki psychiczny, jeżeli nie zostaliśmy nauczeni jakby odczuwania w dzieciństwie tej psychicznej sfery, tak? Uh -huh. Czyli zostaliśmy jakoś tak zadaniowo wychowani. No, na a pojawi się jakiś w życiu, bo nie zawsze się musi pojawić, tak? Pojawi się jakiś ogromny problem psychiczny, uh -huh. którego, który jest w nas, jest w tej osobie, tak? Uh -huh. a, a nie może być wyrażone zadaniowo. Uh -huh. No to ciało jakby zadaniowo zaczyna chorować, co przynosi ulgę, tak? W, w psychicznie. Życie, psychicznie. Psychiczną ulgę, bo ciało uh -huh. przejmuje funkcję umysłu. I To, do czego mm -hmm. dążymy w terapii, to żeby z powrotem ym, mm -hmm. funkcje Czyli, żeby ciała funkcja ciała pomysł. Funkcja umysłu, funkcja emocji, funkcja serca, tak, tak. tego wszystkiego, co wyrażamy emocjami, yy, ma być w, na swoim miejscu. Jeżeli nie jest na swoim miejscu, to przechodzi to w chorobę. Tak, Taka jest teoria, tak? Tak, przechodzi no w chorobę. I tak obie... to się też praktycznie, praktycznie dzieje, tak? Tak, i to na przykład mm -hmm. nie tylko idzie z jakimś późnym wychowaniem, takim jak i tu dałam mm. przykład, yy, że tak było w rodzinie. Ale też w sytuacjach bardzo wczesnego wychowania. Na przykład są takie sytuacje do pierwszego roku życia, czyli okresu przedwerbalnego. No. Czyli o co chodzi? Generalnie jest tak, że... Do pierwszego roku życia dziecko nie mówi, w związku z tym nie jest w stanie nic powiedzieć, MCL MCL tak? <yayna> nie jest w stanie przełożyć na język tego, co doświadcza. Czyli dziecko jest głodne. No dziecko jest głodne. Jeżeli, dziecko płacze. Jeżeli tak, jeżeli matka reaguje, jest dziecko głodne, a matka na to reaguje yy, i, yy, i je karmi, no to jest wszystko dobrze. Nie ma się co somatyzować, bo nie ma złości, nie ma frustracji, nie ma gniewu. A jeżeli dziecko jest głodne, a matka jest y, z jakiegokolwiek powodu nie w stanie mhm. y, reagować na nie, mhm. y, no to dziecku kumuluje się frustracja, złość, gniew. No i mhm. widzi, że nie ma sensu tego przeżywać, mhm. bo już cierpi. Więc y, jakby odsuwa od siebie te trudne emocje, żeby ich nie przeżywać. I one idą wtedy prosto w ciało. I one wtedy... są wtedy dla dziecka, tak jak dziecko przeżywa wszystko tak w miarę, można nazwać psychotycznie, czy tak w pełni mm -hmm. i ta złość dziecka jest taka, nie taka o złość że my się tam na kogoś delikatnie pozłościmy, tylko jest pewno tak rozumiana, jako taka totalnie śmiertelna wręcz. Taka tak. ekstremalna, tak, tak. Ogromna no, I Dlatego to są takie silne rzeczy w późniejszym życiu, Tak, tak. tak. No dobra, to teraz I, jeszcze... i, I teraz mhm. wtedy od razu, na przykład, zamiast czuć frustrację, to od razu dziecko boli brzuch. Mhm. Mhm. Czyli to wtedy od razu może pójść w ciało. Tak. Mhm. Bez przetworzenia przez język. Mhm. Ja kiedyś czytałem, gdzieś tam chyba, nie wiem czy to były prawdziwe badania, czy nie, ale ktoś tam w, w Rosji ze, ze Związku Radzieckiego robili badania na dzieciach. o które nie były dotykane przez rodziców, nie, przez nikogo, mhm. tak? Urodziły się dzieci gdzieś tam w jakimś czy więzieniu, czy obozie, tak? I mhm. były odchowane tak, że nie były przez nikogo dotykane i podobno wszystkie białaczki dostały mhm. tam po jakimś czasie, nie? Mhm. To by właśnie no, pasowało pod tą teorię trochę, tak? Czyli dziecko mhm. nie dotykane rękami nie miało nigdy odzwierciedlenia swoich jakby uczuć, tak? Z tego, co czuje, tak? Bo tylko tam mhm. przez jakieś tam, no, czy metalowe rzeczy, czy coś, jakoś tak dotykane, tak? Mhm. W sensie nigdy nie było dotykane, no, dłonią ludzką, nie? Mhm. No Potem... i rozumiem, że wtedy nie tylko nie dotykane ale i nieopiekowane mhm. na bardzo szerszej no tak, czyli nigdy nie miało podstawie. tego odzwierciedlenia w drugim człowieku, takie dziecko. Tak, i to hmm. będzie I, na przykład nigdy nie... I ciało poszło mhm. w to, że dostaje białaczki, czyli tak naprawdę, no, ciało walczy przeciwko sobie. Mhm już praktycznie mm -hmm. pakuje złość do wewnątrz, tak? Mm -hmm. No dobra, to teraz... I teraz na przykład, mm -hmm. i, i jeszcze tylko powiem mm -hmm. a, a propos tego przykładu, czyli w e, pracy z taką osobą, która no, już e, mm -hmm. zamiast e, doświadczać jakichś trudnych myśli, emocji od razu somatyzuje, mm. no praca polega na tym, żeby ponazywać to wszystko, w czym ona może być. To jest trudna sytuacja, bo taka osoba zupełnie sobie z tego nie daje sprawy i nie ma jak naprowadzać terapeuty na to. Mm -hmm. bo przychodzi człowiek i mówi tylko tyle, że mu coś fizycznie dolega. Mm -hmm, tak? mm -hmm. I, I teraz... czy za... ja przychodzę, mówię, no, no nie wiem, boli mnie brzuch, tak jak idę do pracy, tak? Tak. Nie... A jak już siedzę w pracy przez tydzień, to mi już tak wszystko boli, że nie wiem, zażywam lekarstwa, biorę tam coś na żołądek tak nic nie mhm. działa tak mhm. idę do lekarza dostaję coś kolejnego nic nie działa zmieniam pracę tak przez pierwsze mhm. pół roku jest dobrze po pół roku jest znowu boli brzuch tak mhm. i znowu to samo tak mhm. Mhm. I wtedy przychodzę do jak już widzę że raz nie zadziałało czy takie behawioralne zachowanie po zmiana pracy tak mhm. Mhm. raz nie zadziałało że tak powiem że nie wiem, że się postawiłem komuś pracę, nic nie zadziałało tak mhm. dalej boli no to idę do to głębszą pracę. No pracę, to właśnie kogoś, kto uwzględnia tą nieświadomość, tak? Uh -huh, uh -huh. I co się dzieje? Uh -huh. I Ktoś uwzględnia tą nieświadomość, a ja jej nie uwzględniam, tak? A no, to jak jej nie uwzględniasz, no to jest znacznie trudniej. Uh -huh. I wtedy nie mam jak ci pomóc, jeśli jej nie uwzględniasz. Hmm, czyli jeśli mówię, że cały czas, że no nie działa po prostu, tak? że co nie działa? No, no, no Bo boli mnie dalej, tak? I nic uh -huh. no to nie działa, tak? Ale to nie działa, czyli co to? No, nawet jeśli uwzględnię nieświadomość, tak? No, to, no jest jakaś nieświadomość, no coś tam we mnie jest w środku, tak? Coś mnie boli, coś przeżywam ale nie wiem, o co chodzi. Mhm, mm mm -hmm, mm. mm. No to ja będę Cię pytać o to, kiedy to zaczyna boleć, w jakich okolicznościach, mm -hmm. co się wcześniej działo, co wcześniej mm -hmm. poczułeś, pomyślałeś, no jak powiesz, co poczułeś, to już w ogóle jest mistrzostwo, ale... Yy, mm -hmm. yy, ale... Yy, w ogóle, co wcześniej... Yy, Jakie okoliczności były, dlaczego akurat w tamtym momencie cię zaczęło boleć, będę szukać tobą. Mm, z czym mi się to kojarzy, tak? Jeszcze? Też, tak. Jak, jakie skojarzenia mm. miałem kiedykolwiek z tym, tak? Bo to też jest ważne z tego, co ja rozumiem. No to akurat mm. tak, tak, jak no najbardziej. Wolne skojarzenia, nie? Co tak, tam cały tak. czas mówię? Akurat nie zawsze tak łatwo wychodzi, bo to jest też mm. często sprawa dłuższej pracy, zanim ktoś będzie w stanie mówić o swoich skojarzeniach. Mm. Czyli, często, czy, czyli potrzeba takiej relacji, żeby się ktoś e, nie bał mówić o swoich wolnych skojarzeniach też, bo to jest mm -hmm, ważne, tak? Mm -hmm, tak, bo mm -hmm. jeżeli ktoś ma takie skojarzenie, że godzinę wcześniej zjadł obiad mm. e, i pewnie mu coś poszło na żołądek mm -hmm. mm, to małe wolne skojarzenie, <śmiech> tak? <śmiech> no tak, ale możemy się zastanawiać co jad i z czym mu się kojarzy to, co jad, na przykład, tak? Aha, no to no tak no tak, no to Tylko, że tak, ktoś musi nabyć troszeczkę takiego myślenia. Rozgryzamy wszystko na czynniki pierwsze, aż dojdziemy do tego, gdzie było jakieś emocjonalne zakotwiczenie czegoś, tak? No. Jak, tego lęku, tak, tak, tak. tak. Mhm. Czyli na przykład jadł coś, tak, a okazało się, że jadnia na przykład srebrną łyżeczką, a srebrna łyżeczka miała smak taki, jaki czuł, nie wiem, u babci w domu, tak? Tak. I u babci w domu było źle, bo o. babcia, nie wiem, miała zimne ręce, tak? No, bo babcia na przykład krzyczała na niego podczas no, tak, jedzenia. albo tak, tak? miała zimne ręce, albo coś takiego, tak? No a zimno się tak. kojarzy z tym, że kiedyś tam nie dostał kurtki od mamy i co baba wyrzuciła bez kurtki na zimny ten i było źle i było strasznie, tak? No ja myślę, że już takich podwójnych wiązań, mm -hmm. takich pokręconych, mm -hmm. to aż tak nie ma, mhm. raczej bym na jednym skojarzeniu poprzestała, mhm. a nie że jedno kojarzy się z drugim, a drugie z trzecim raczej tak, jeszcze mi się nie mhm. zdarzyło mhm. ale wystarczy taki jeden ciąg przyczynowo-skutkowy, że na i, przykład, co, i tak i ból brzucha odpuści na przykład? tak w takiej sytuacji, jeżeli trafnie dojdzie się do tego mhm. o co szło to o co przy takich szło? prostych chorobach jak ta astma ból brzucha, takie rzeczy można odkręcić, tak? Tylko, że to nie jest to aż są. takie proste, mhm. dlatego, że to trwa mhm, mhm. i najlepiej się to robi w terapiach długich i częstych. Mhm. Bo wtedy dopiero mamy tak, taką przestrzeń do tego, żeby najpierw zacząć uczyć się wolno kojarzyć, w sensie nie powoli, tylko swobodnie. Mhm. Czyli... Żeby pacjent yy, nabył takiego myślenia dotyczącego nieświadomości i to albo yy, jeżeli był już na jakiejś poprzedniej terapii i już coś z tego rozumie, albo trochę trwa zanim yy, jakoś zaczniemy współpracować i zanim mi na tyle zaufa, Mhm. żeby był w stanie swobodnie myśleć przy mnie i on, informować mnie na bieżąco o tym, co mu się pojawia samo. Czyli ważne jest, żeby na początek wybrać osobę, której się ufa, tak? Jak najbardziej. Jeżeli na pierwszy dzień, dzień dobry... No nie znaczy, że ktoś jest niegodny, zaufany, tylko akurat my mamy z, na jakieś przykład. skojarzenia z kimś, że tak. komuś nie zaufamy, tak? Tak, tak. Na przykład, nie wiem, idziemy do osoby, która ma blond włosy, ja mam kon nie zaufam, mm -hmm, tak? Albo będziemy mm -hmm. ktoś ma czarne włosy, ja zaufam, mm -hmm. albo nie zaufam, tak? No mm -hmm. wybieramy sobie mm -hmm. na początek dosłownie, to wtedy skracamy ten moment, tak? Po prostu mm -hmm. skracamy, to tak, tak czy tak. inaczej powinniśmy zaufać, bo to jest jednak inna osoba, niż mamy do niej skojarzenia, tak? To jest kolejna nowa osoba, którą poznajemy i nie do końca będziemy ufać swoim skojarzeniom, tak? Ale tak czy inaczej mm -hmm. szybciej będzie praca, jeżeli na dzień dobry komuś zaufamy, tak? Jak najbardziej. Owszem, mhm. czasem tak jest, że skojarzenia są tak silne, że nie da się z jakąś osobą zacząć pracy. Mhm. A czasem jest tak, że da się to zobaczyć, że jeżeli na przykład ja mam czarne włosy, a ty nie ufasz brunetkom, e, i ja dojdę z Tobą na pierwszej konsultacji do tego, dlaczego i z czym Ci się kojarzy brunetka, że jest nie taka, jakbyś chciał, i zobaczymy, że ja mogę mieć oprócz tego że mam czarne włosy, jeszcze szereg innych cech, które mm -hmm. są moje indywidualne, inne od tej brunetki, która Cię kiedyś skrzywdziła, tak? Mm -hmm. Ona miała też jedną cechę wspólną ze mną, ale za to miała szereg innych cech. Czyli w ten tak? sposób sobie ułatwiamy mm -hmm. pracę i szybciej zaufamy, szybciej dojdziemy do tego, że będziemy te swoje wolne skojarzenia, które nam się wydają lękowo straszne, mm -hmm. tak? Wypowiadać, tak? Tak, tak. I tym szybciej nam będą przychodziły do głowy też. Tak, mhm. czyli y, na pewno zaufanie to jest podstawa mhm. po to jest kilka pierwszych konsultacji żeby zobaczyć czy taka para analityczna jako terapeuta i pacjent y, będą w stanie ze sobą współpracować jakoś w miarę gładko i ta y, współpraca ma szansę jakoś się rozwijać mhm. i to zazwyczaj widać jak pacjentowi się nie spodobam tak? no to nie przyjdzie i, i ma do tego prawo, jak najbardziej, tak? Jak, jeżeli to są jakieś bardzo silne skojarzenia. Mm -hmm. <śmiech> no dobra, jeszcze teraz taka bardzo ważna rzecz, żeby musimy coś odczarować, bo zaczarowaliśmy tu sporo. Mm -hmm. <śmiech> zaczarowaliśmy tu bardzo sporo. Tak naprawdę, ktoś tego słuchając, zaraz uzna, że miał złą matkę, która się nim nie karmiła i w ogóle nie opiekowała, nie myślała o nim. Tata był jeszcze gorszy, bo go w ogóle nie było. I, I tak w ogóle można pomyśleć, tak, słuchając czegoś takiego. To jest taki pierwszy czar, który tutaj zaczarowaliśmy, więc wypada teraz odczarować. No i jak to odczarować? To no, każdemu się może zdarzyć, tak? Somatyzować? No, no każdemu... Każda matka, choćby najlepsza, nie zawsze mm -hmm. się zaopiekuje, nie mm -hmm. zawsze zobaczy mm -hmm. na czas dziecko, tak? Mm -hmm. no, tutaj no, Różno można teorie poczytać, no ale... Jak się tak patrzy na to wszystko, to tak na pierwszy rzut oka, czytając coś takiego, wejdziemy w myśl, w taki czar, że to, że ja somatyzuję, to znaczy, że miałem złą matkę. Nie, nie, nie. No, musimy to odczarować właśnie. Każdy somatyzuje. Mm -hmm. I tutaj i, i po prostu jest tak, że jeżeli coś nie mieści się w umyśle, to przechodzi mm -hmm. na ciało. Każdy ma swoją daną pojemność psychiki. Mm -hmm. I daną pojemność opracowywania różnych trudnych rzeczy. Mm -hmm. I y, każdemu się zdarzy na przykład zachorować mhm. w sytuacji obniżonej odporności, kiedy już miał 200 rzeczy na głowie i po prostu nie dał rady, tak? Albo mhm. y, miał trudny okres w życiu, bo nie wiem, rozwodził się, albo, y, albo jeszcze inne rzeczy, tak? Albo mu się coś stało, albo stracił bliską osobę, albo y, no, z takich życiowych y, kwestii, które mogą się przydarzyć każdemu, albo zwyczajnie nazbiera się kilka y, trudnych rzeczy, które każda z nich osobno nie byłaby w żaden sposób mm -hmm. traumatyzująca, ale zebrane na przykład pięć pod mm -hmm. rząd powodują, że człowiek znaczy, zaczyna znacząco się... Czyli, że tak powiem, nie zwalamy winy na to, że nam się, nami się tam kiedyś źle zaopiekowali albo ktoś był wobec nas zwie, tylko tak naprawdę wracamy do siebie, my jak to teraz przeżywamy. Tak, hmm, i, tak i, i każdy, hmm. nawet ktoś, kto jest bardzo samoświadomy, jeżeli hmm. ma przepełnienie i za hmm. dużo, to i tak coś hmm. somatyzuje. A bardziej hmm. mówimy o sytuacjach, w których ktoś ym, z gruntu rzeczy ma ym, taki rodzaj osobowości, e, któremu hmm. ciężko myśleć o swoich przeżyciach i o swoich y, uczuciach, potrzebach. Tylko ktoś, kto za, zamienia to na sposoby działania. I wtedy mm -hmm. często ciało przejmuje tą funkcję, bo na przykład to jest zbyt przerażające, żeby pomyśleć. Mm, czyli na przykład to też ja rozumiem, że jak mamy dobry sen, to na przykład w snak się przemyśliwujemy zamiast w ciągu dnia też emocje, tak? Yy, no tak, też można. No Jeżeli, nie zawsze chodzi nie zawsze no. o dzisiaj to przeżyłem, dzisiaj tamto i tak to dalej. Jak to po, o tym pomyślę, to już to przeżyłem, powiedzmy, i powiedzmy, nie zachoruję. tak? Też można wpaść. Ja. Yy, yy. No, ale też czasami podczas snu przeżywamy, tego co rozumiem. Jeżeli już jesteśmy w stanie coś yy. wyśnić, to też już jest dobrze. Yy. Bo to Czy... znaczy, że te treści są opracowywane i mają szansę się nie zsomatyzować. Yy jeżeli coś jest tak czyli jeżeli tak mamy trudne, już stresujący dzień stresujący ten, to jest ważne, żeby zadbać o dobry odpoczynek, w sensie sen kiedy, kiedy po wychodzi wszystko to, co nie było w stanie się zwerbalizować w ciągu dnia, tak? z jednej z strony, strony tak, ale nie każdemu to pomoże, bo mhm. nie każdy jest w stanie um, otwartości na sen mhm. sen dużo pomaga sen opracowuje mhm. um, ale są osoby, które nie mają snów w ogóle. Mhm. Czyli coś jest tak y, nieświadome tak bardzo, że mhm. nawet jeszcze nie jest w stanie ubrać się w sen. Mhm. I to nawet nie chodzi o taki rodzaj nieświadomości, że coś było uświadomione, ale za trudne, więc to wyparliśmy i poszło gdzieś tam na, mhm. y, do szafy zamknięte. To chodzi o taki rodzaj y, treści, które nigdy nie mogły zostać pomyślane, bo są z y, okresu przedwerbalnego, mm. y, kiedy jako dzieci nie mieliśmy w ogóle możliwości, żeby mm. jakkolwiek y, weszły w, y, w to, żeby je nazywać językiem. Mm. Tak? Czyli jeżeli coś opiszemy językiem, to już nie musi być wyrażone poprzez ciało, mm. czyli poprzez objaw. Mm -hmm. Poprzez, nie wiem, yy, zawał, rak, yy, mm -hmm. zawroty głowy, bóle brzucha, bóle pleców, yy, nadciśnienie, cokolwiek by to było. tak, mm -hmm. Czyli ktoś przychodzi z nadciśnieniem, a ja z nim dojdę do tego, na co jest zły, to jest szansa że po jakimś czasie, gdy nauczy się nazywać na co jest złe na bieżąco... Nauczy się orientować w tym tak naprawdę. to Nauczy się orientować w tym, że to nie jest ciśnienie w ciele, tylko to jest złość. Na konkretne sytuacje, które mu się w życiu wydarzają. I wtedy zacznie przekładać się coś z ciała na umysł. Czyli tak naprawdę leczenie choroby z można by podsumować, polega na tym, że Um, uświadamiamy sobie to, co jest naprawdę. Tak. To Zamiast chować tak, chować, tak? Chować przed sobą. Bo to, że zadziało się coś strasznego, nie wiem, ktoś nas krzyczał, ktoś nas porzucił, e, był ten wypadek, na, naprawdę był ten wypadek, mhm. tak? W tym przypadku, tak? Ktoś umarł, tak? To były rzeczy naprawdę. Tak? Mhm. one się zadziały naprawdę jeżeli zaczynamy się okłamywać, że tego nie było naprawdę i nie powinniśmy nic czuć, tylko powiedzmy załatwiliśmy sprawę z acetek, z ubezpieczenia i to już jest koniec to czy ty tu mówisz o zaprzeczaniu mhm. że zaczynamy okłamywać się, że czegoś nie było naprawdę, mhm. a ja tutaj nawet nie o tym mówię bo to co ty mówisz to na przykład to zaprzeczanie jest taką najczęstszą pierwszą fazą yy, za nim przejdziemy przez żałobę. Przy stracie. Tak jak w przypadku tego pacjenta, który stracił całą rodzinę. Mm -hmm. Czyli pierwszą fazą żałoby, zanim dotrze do niego co się stało, to jest zaprzeczanie, że nic się nie stało. Mm -hmm. Ale to nie musi się somatyzować. To jest jakby mm -hmm. pierwsza faza szoku mm -hmm. i tam jeszcze mm -hmm. nic się nie musi dziać. A ja mówię o sytuacji, w której ktoś nie tyle zaprzecza, że coś się zadziało, co zaprzecza emocjom temu towarzyszącym. Mhm. Czyli mówi: no dobra, tak się zadziało, ok. Jedyne, co muszę teraz zrobić, to zadaniowo zabrać się za wszystko po kolei. I mhm. ktoś na przykład zadaniowo organizuje pogrzeb no i... bliskich, zadaniowo mhm. kupuje nowe auto, zadaniowo. Mhm. Yy... I są sytuacje po prostu, kiedy w danej osobie to przejdzie. Właśnie w psychosomatykę, w jakąś chorobę, tak? W innym przypadku przejdzie to coś innego, na przykład. Tak, tylko, że na przykład hmm? ten sposób zada y funkcjonowania zadaniowy hmm. jest być może w takich sytuacjach dla takiej osoby jedynym ratunkiem. Hmm. Bo jeżeli by on dopuścił do siebie to, co się stało, hmm. to być może by się tak rozklekotał, że nie byłby w stanie pracować. Hmm. Więc y jakby ciało przejęło wszystko, bo te emocje były tak przerażające, że nie do skonfrontowania się z nimi. I teraz przychodzi taka osoba do terapii potem, ale to, co stoi pod spodem yy, tej somatyzacji i dlatego właśnie się somatyzowało, że było za trudne dla psychiki, żeby ona to udźwignęła i możemy to udźwignąć razem. Po to jest terapeuta. Yy. Bo wtedy pacjent już potencjalnie wie, że nie musi z tym zostać sam, yy, tylko, że razem będziemy nad tym myśleć. I zawsze ma jutro czy pojutrze czy popojutrze następną sesję. Nawet jeśli coś otworzymy. Mm. Jeszcze jedna rzecz została zaczarowana i to nie tylko przez nas, tylko tak w ogóle w chorobach psychosomatycznych, psychosomatycznych. Gdziekolwiek się pisze te choroby psychosomatyczne, czy coś się szuka, to pierwsze co, to nie wiem, znajdujemy tabelkę pod tytułem dana dolegliwość, dana choroba, dana hmm. dolegliwość, dana choroba, tak? Nawet cała, całą książkę taką kupiłem kiedyś, bo ta mhm. emocja nieświadomości, coś takiego pisze, że jakiś lekarz nagle odkrył, że w ogóle, chyba rosyjski lekarz nagle odkrył, że psychika jest trochę ważniejsza niż, niż leczenie. I właśnie tak z, nie wiem, skomentował, że, nie wiem, musienie to to, dolegliwości skórne to to, tak? Mhm. To taka mhm. emocja, to taka emocja. Czy tak się da w ogóle patrzeć na, na, na nas z tabelki? Trochę to brzmi jak senniki. Bo tak naprawdę, słuchając tego, to powiedzmy. Yy, już słuchając tego to co tu na co powiedzieliśmy, nie? mamy już takiego domorosłego lekarza, który widzi kogoś kaszlącego i mówi, no powiedz to, co chcesz, jałeś powiedzieć, tak? a nie kasz, nie. Mhm, sensie <laughs> domorosły lekarz tak powie, tak, mhm, po czymś takim, tak, no a może to coś z tym kasze z czymś innym jest związane, czy, czy rzeczywiście z tym wypowiedzeniem czegoś jest związane, nie? Mhm. Yy, to znaczy tak, yy, w dużej mierze nie, ale yy. Pewne gdzieś yy, obszary mogą trochę tak funkcjonować i to zależy od jednego czynnika. Yy, to, to jest taka sytuacja, że mamy dwa rodzaje tych yy, objawów yy, psychosomatycznych. Jedne są takie związane z funkcjonowaniem osób, które mają dość dobrą samoświadomość i dość dobre umiejętności nazywania swoich emocji. Yy, i ogólnie funkcjonują dość dobrze, tylko raz na jakiś czas im się coś zdarza albo tylko w niektórych obszarach życiowych mają somatyzację yy, i one często są yy, symbolem tego co wyparły czyli mm -hmm. coś mm -hmm. było kiedyś yy, praktycznie dopuszczone do świadomości, na wręcz jakiś ułamek sekundy albo tylko sen i zaraz potem szybko wyparte i zamieniło się w objaw załóżmy mm -hmm że ktoś ma taki objaw, że często myje ręce. Przychodzi do mnie z tym, że już skóra mu się zdarła od tego, bo myje co pół godziny. I patrzymy, co to może symbolizować. Co to mycie symbolizuje. Czy on chce coś z siebie zmyć? A jeśli tak, to co chce zmyć? I okazuje się, że... Nie wiem, miał myśli o tym, że chce zabić kogoś i myśli, wyobraża mu się, czy śni mu się, że ma krew na rękach mm -hmm. i czuje się przez to strasznie winny. Mm -hmm. Takie ekstremum już. No to niekoniecznie ekstremum, bo mm. to może się przydarzyć każdemu, tak? Każdy mm. może być tak kiedyś na kogoś wściekły, że będzie chciał go w mm -hmm. myślach czy w snach zabić. Mm -hmm bo wstrzymując się od tego zaczynają myć ręce i tak się czuje winny, że to we nie mm. zrobił mm -hmm. A no tak. czy w swojej wyobraźni, że, mm -hmm. że ma takie no taki wkręt bym powiedziała trochę mm -hmm. że to zrobił, tak, czy że tak na pograniczu mm. myśli że niby to zrobił, niby nie zrobił idzie w tą stronę, że myje i szoruje i szoruje te ręce zaciera mu się trochę rzeczywistość z fantazją, mm -hmm, tak, mm, z mm. wyobrażeniem bo fantazja to jest takie słowo w psychoanalizie, którego się używa, ale to jest y, szersze niż fantazja seksualna to jest słowo, które określa wszelkie wyobrażenia mm -hmm. no więc y, ktoś sobie wyobraża, tak, że kogoś zabił i cały czas y, ma tą krew na rękach, tak, i przez to szoruje dzień i noc ręce no i ja się z nim zastanawiam, co on chce zmyć, tak? Przychodzi z tym, że myje ręce. Nie wiem, jeszcze coś za tym stoi, on też się za bardzo tego nie łączy. No ale zastanawiamy się, po co on te ręce myje, dlaczego, kiedy, od kiedy, co się zadziało i co sobie wyobrażał. No i mamy hmm. przyczynę, że chce coś zmyć, prawda? Czyli trochę po nic, do kłębka da się dotrzeć. Czyli jakby wstawić w tabelkę, to by było mycie rąk, tak, choroby związane z rękami tam inne, nie wiem, grzewice rąk, cokolwiek tak? mycie rąk gdzieś możemy szukać w poczuciu winy na przykład tak, tak? poczucie winy, taka tabelka można zrobić tak? no nie można się jej trzymać, bo no. na pewno trzeba pamiętać o tym, że każdy pacjent jest indywidualny ale jak zrobimy 10 takich tabelek, będziemy mieć jakiś trop, jak przeczytamy 10 case'ów tak? mm. z książek psychoanalitycznych przykładów pacjentów Mm. Jeden miał poczucie winy, bo, yy, bo myślał, że kogoś zabił, drugi miał poczucie winy, bo się masturbował, a mu zabronili, bo miał mm. yy, bardzo religijne wychowanie yy, I tak dalej, dojdziemy do jakiegoś tam schematu, troszeczkę przynajmniej, ale na pewno nie można tego przypasować, jak, jak to, to, to, to nie jest sennik egipski Ym, natomiast... Na takim przypasowaniu można sporo zarobić. Pewnie. A to na pewno. Spraca nie. Odkryłem tajemnicę wszystkich chorób, tak? Zaraz wypiszę tutaj tej książce. Tak, Macie. I jest lekarstwo na wszystko, tak? Tak, tak. Ale, ale jeszcze hmm. druga część pacjentów yy, hmm. nie tych, którzy są samoświadomi i gdzieś mają te objawy takie symboliczne tylko mhm. takich, którzy właśnie w ogóle nie są świadomi. Mhm. Czyli takich, y, którzy często nie przeżywają emocji, mhm. często to nie są w kontakcie sami ze swoją psychiką, sami mhm. ze swoimi potrzebami, myślami, uczuciami, no to już w ogóle. Tak? I oni mają te objawy bardzo przypadkowe. Mhm. Y, to już nie da się tego rozumieć w kategoriach symbolicznych, tylko to już może być cokolwiek. Mm. Naprawdę, to może być tak odległe... Znaczy takie zmieszanie, po prostu totalne niezrozumienie przeżyć wewnętrznych, tak? Pomieszanie już wszystkiego. Tak, tak. i mm. to czy jeżeli już mamy trochę świadomości, jesteśmy nauczeni tego myślenia bardziej takiego analitycznego emocjonalnie, tak? Mm -hmm. To możemy się podeprzeć tabelkami, może nam coś pomoże. Ale bardzo patrzeć na nie przez palce... Yy, mm -hmm. I bardzo dostosowywać do swojego indywidualnego przypadku, mm -hmm. patrzeć, co się nam śni w tym czasie, co skojarzyliśmy, co mm -hmm. się wydarzyło w ciągu dnia, jakie to przyniosło wspomnienia, jakie to przyniosło mm -hmm. uczucia. A jeżeli spróbujemy być lekarzem, w sensie jak przyjdzie do nas ktoś, kto ma jakąś dolegliwość, a ja my będziemy mówić, że to jest coś, od czego ta osoba nas wyśmieje, tak Rozumiem? Raczej tak. <laughs> jeżeli yy. będzie w tej drugiej grupie. Która nie, nie, nie ma świadomości tego, tego przeżywania różnych rzeczy, tak? Zdecydowanie i mm. lepiej tego nie robić, bo po pierwsze, w sytuacji, w której przychodzi do nas ktoś znajomy, a nawet mamy wiedzę psychoanalityczną, to możemy po prostu być nietrafni. Mm. Dlatego, że... Zwłaszcza jeżeli nie wiemy, co ta osoba przeżywała, Czyli to nie chodzi. miała wątki ostatnio. To jest właśnie ta różnica, nie? bo wiele osób się zastanawia, do, jak, do, jakiego, do jak, jakiej nurty brać, nie? I, i tu jest ta różnica między właśnie, że psychoanaliza bierze po prostu z założenia każdego człowieka jako indywidualnego. Mhm. Tak? Jak ma, najbardziej. Nie można, To jest to założenie, dlaczego się ciężko zrobić, jakieś akademickie badania. Mm -hmm, tak, mm -hmm. Ilościowe tak, na temat psychoanalizy, bo, bo mm -hmm. jak zrobić badania na temat psychoanalizy, kiedy na każdej konferencji, w każdej książce psychoanalitycznej i tak dalej są same przykłady pojedynczych osób, tak? tak. Nie, nie ma żadnej grupy nigdzie. Nie? Yy, tak, Petycznie. i gdyby tak było, to by yy, zrobiła się z tego medycyna. Mm -hmm. yy, czyli na ból brzucha przepisuje się to i to na nadkwasotę to, na kwasotę to na serce to mhm, i tak dalej nie, nie, nie. i nie bierze się w ogóle pod uwagę indywidualnego przypadku ale nie. już na przykład w medycynie chińskiej bierze się pod uwagę jakąś ciepłotę ciała czy jakieś tam inne Do, nie u nas też coś? się brało ciepłotę ciała pod uwagę jeszcze 100 lat temu Czytałem książki Ochrowicza i pierwsze co to badał, przykładowo badał różnicę ciepła w jednej ręce i w drugiej. tak Jak mm -hmm. się różniło między coś, no już tam jakieś stosowo zabiegi. Mm -hmm. Kiedyś się to u nas robiło, teraz się mi. No <grym> tak, to tak jak pójdzie się do mm. lekarza, który bierze pod uwagę indywidualny organizm i zacznie mm -hmm. pytać, czy tobie jest bardziej za gorąco, czy bardziej za zimno. Będzie mm -hmm. patrzył, czy trzeba podgrzać organizm, czy trochę wychłodzić i tak dalej. Każdy parametr będzie badał na Twój indywidualny, mm -hmm. jakby będzie chciał znaleźć twój, Twoje indywidualne potrzeby, tak? Tutaj w terapii jest bardzo podobnie. Nie traktujemy wszystkich pacjentów tak samo, mm -hmm. y, dlatego te wszystkie przypadki, dlatego w literaturze psychoanalitycznej nie mamy statystyki, tylko mamy pojedyncze przypadki, mm -hmm. którymi się inspirujemy, żeby się uczyć. Żeby potem z każdego przypadku wziąć 1% i dopasować mhm. do nowego pacjenta. Mhm, mhm. Um, to jeszcze tak. Co jeśli, no, no ta teoria o tym, że na przykład coś nam się zadziało takiego trudnego emocjonalnie i do jakiegoś części ciała tam nie docierała krew. W tym się coś zadziało, jakieś zapalenie i tak dalej. I stąd się powiedzmy, zaczęła jakaś choroba, tak? Mhm. No jest powtarzana tak naprawdę. Nie, wiem, jest, chyba, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jakiejś takiej teorii tam nie wiem czy ktoś tam nie o jakimś raku wymyślił, że rak też powstaje z czegoś takiego. Z jakiegoś no, przeżycia... Hammer. A, doktor Hammer właśnie. Mm -hmm. Z życia emocjonalnego powstaje i w danym miejscu powstaje jakiś problem. Więc to, to bardzo to jest spójne wszystko wychodzi. A... Um no i ten doktor Hammer potem tych ludzi brał podobno do jakiegoś miejsca, gdzie ci ludzie mogli ze sobą zwyczajnie rozmawiać mm -hmm. i powiedzieć na temat mm -hmm. tej dramy. i podobno te objawy przechodziły tak? mm -hmm. jakiś guz zostawał, ale nie był aktywny nawet miał 80% um, no podobno, podobno, tylko nie wiadomo Więc nie będziemy tutaj ten um, w każdym razie, co jeśli jakoś taką metodą um, na przykład um, mam też znajomego masażystę tak który mm. mówił praktycznie o tym samym tak? on też rozmawia w trakcie masowania z tymi ludźmi i przychodzą do niego ludzie z przeróżnymi problemami ból tego, ból tamtego, siątego, wątego, mm -hmm. tak? w ciągu tam pięciu, dziesięciu sesji masażu wymasuje im cały organizm, on mówi, że poprawia krążenie w całym organizmie, odblokowuje jakby zastoje, tak? Mhm. No o tym też dawno, dawno temu jeszcze pisali ci wszyscy tacy od Mesmera, którzy praktycznie nie, masowali bardzo delikatnie, albo już praktycznie przykładali ręce. Mhm. To już takie historie takie bardzo dziwne, ale w każdym razie też pisali o odblokowywaniu przepływu czegoś, oni jeszcze nie wiedzieli czego wtedy, tak? Mhm. O przepływu czegoś w organizmie, tak? Mhm. A... Mm, na przykład gorączka też była wtedy tłumaczona w ten sposób, że to jest y, przesilenie, tak? Musi nastąpić przesilenie, żeby tak jak... że coś ma przepłynąć w organizmie i organizm w danym miejscu podwyższa temperaturę, żeby mm -hmm. coś w końcu zaczęło płynąć, tak? Mm -hmm. Przez to dane miejsce. Bo jak podwyższa temperaturę, to jest tak, jakby rzeka płynęła i się tama robi. Mm -hmm. I jak się tama przeleje, to wtedy się przelewa i się wtedy leczy wszystko, mm -hmm. I tak tłumaczyli wtedy gorączkę, tak? Mm -hmm. I co jeśli? Mamy jakąś chorobę i potraktujemy ją właśnie czymś takim. Czy to aspiryną, w sensie nie aspiryną, tylko właśnie takim lekiem na szybko, tak? Um, czyli wyleczymy się, tak? Czy masażem, czy czymś, ale tak naprawdę nie przeżyliśmy tego emocjonalnie dalej. Uh -huh. Tylko fizycznie to uleczyliśmy, tak? Uh -huh, uh -huh. Um. No w sensie... to bardzo dobrze, że organizm nam już nie cierpi i nie mm -hmm. ma... Jak to fizycznie uleczyliśmy, tak? No choćby mm -hmm. idziemy do chirurga na przykład, wytnie nam tego raka fizycznie go przecięliśmy, tak? Mm -hmm. Fizycznie go usunęliśmy, nic tam dalej się nie ma, na szczęście, tak? Przez pierwsze miesiące, nie wiem, o no, ile to potważe, dalej nie ma. Mm -hmm. Wyleczymy to u zwykłego lekarza, chorobę, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Ona się na przykład powtórzy, albo się nie powtórzy, albo wyjdzie w czymś innym, cokolwiek innym, mm -hmm. tak? Co wtedy, jeśli uznamy, że hura, załatwiliśmy i idziemy dalej przez życie, tak mm -hmm. No to albo będzie się to powtarzać i będą kolejne podobne objawy albo jakieś korespondujące z nimi. No i jest takie wysokie prawdopodobieństwo, jeżeli mamy taką osobowość, która somatyzuje. Albo jeżeli to był jednorazowy incydent, bo akurat mieliśmy przesilenie życiowe, a zazwyczaj nie mamy tendencji do somatyzacji, no to się na tym skończy i będzie wszystko dobrze, a jeżeli mamy tendencję... Czyli jeśli nie to... widzimy w sobie takiej tendencji i wiedzieliśmy naprawdę, że to było tak, jak u tego doktora Hamera, tak, że jakieś prześlenie życiowe spowodowało to, że gdzieś powstał gust, tak, mhm. no to jeśli to było jednorazowe, tak, spowodowane jakimś tam konfliktem czy czymś tam, tak, nieprzeżytym, to wtedy psychicznie Możemy iść dalej przez życie bez jakiejś pomocy, tak? Możemy, ale też jeżeli mhm. przyjdziemy po tą pomoc, w momencie, mhm. w którym to się dzieje, to jest spora szansa, że będziemy odciążeni. Nawet mhm. jeżeli to było jednorazowe. Mhm. Czyli... Bo wtedy terapeuta będzie z nami myślał i przekładał na bieżąco to, co się dzieje w ciele, na emocje i na psychikę i na rozumienie tego. I wtedy możemy na bieżąco po troszeczkę to ciało odciążać. Trochę na zasadzie to, co dwie głowy, to nie jedna. Terapeuta użycza swojego umysłu, żeby hmm. myśleć razem z pacjentem i co się nie zmieści w jednej głowie, to zmieści się w dwóch, a patrzymy na to trochę jak na pojemniki. Ciało jest jednym pojemnikiem, umysł jest drugim pojemnikiem, hmm. plus mamy jeszcze do dyspozycji umysł terapeuty, który jest trzecim pojemnikiem. Hmm. No, to jest fajna teoria, tak? Czyli jeśli nasz pojemnik pod tytułem umysł czegoś nie, nie, nie, nie pomieści, to nas przesilenie, wylewa, wylewa się, się to w ciało, ciało tak, tak? tak? No to w sumie pasowało do wszystkich tych rzeczy, które można przeczytać o tym. Tej... Począwszy od Mesmera, na przykład, nie? gdzie on miał mm -hmm. tę teorię przesileń. Tak? Mhm. Mm mm -hmm. na, na prześlenie na ciało, tak? Tak. I po, pojawia się druga osoba. Tak. tak? Która jak postaci... najbardziej stara się rozumieć, mm -hmm, bo mm -hmm. owszem, może to być przyjaciel czy przyjaciółka, ktoś, takie który wcześniej... jest bardzo empatyczny, mm -hmm, mm -hmm. Y tylko że terapeuta ma specyficzne narzędzia do tego, żeby jak najbardziej trafnie nazywać emocje i jakby. Y sam, żeby też tym nie był przeciążony, tak jak można przyjaciela przeciążyć, żeby no tak, się będzie rozumiem. przejmował razem z nami zamiast też nas wspomóc, prawda? Mhm. Chociaż mhm. też bardzo często rozmowy przyjacielskie pomagają. No, natomiast terapeuta jest szczególnie do tego szkolony, mhm. żeby z pacjentem wydobywać z niego to, co on czuje. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, tak sobie myślę ważną, że... Kiedy idziemy do terapeuty z czymś, co nam dolega fizycznie, to nigdy nie ma takiej sytuacji, że terapeuta zajmie się nami z pozycji objawu. Mhm. Czyli przyszłam do terapeuty, bo mam zapalenie jelita grubego, niech mnie pani wyleczy. Czyli z tym idziemy zawsze do lekarza. Lekarz jest tym pojemnikiem, który to wtedy objawy może nam pomóc wyleczyć. Y to znaczy, można iść z tym do lekarza. Bo tak jak um. terapeuta jest pojemnikiem na, że tak powiem, jeżeli mamy dwa pojemniki tak, w tej teorii, tak, czyli mamy pojemnik na psychikę i pojemnik na ciało, tak, to terapeuta, psychoterapeuta jest tym pojemnikiem na psychikę, tak, a tym pojemnikiem na ciało będzie zwykły lekarz. Tak. No może gdyby lekarz więcej rozmawiał, to tak. Ale na ciało, nie? W sensie, hmm. je, je, jeśli już mamy na tyle, tyle nie, czy lekarz może dać jakieś poczucie bezpieczeństwa przez to, że przepisuje No, e". wielu osobom daje. Mhm, mm mhm. Mm um. Wielu osobom daje to poczucie bezpieczeństwa. Ale... Bardzo wielu osobom mm -hmm. daje to poczucie bezpieczeństwa, mm -hmm. przypisanie leków, zażycie tabletki, pójście e, na zabieg. To jest dla większości osób poczucie bezpieczeństwa, tak? którzy nie mm -hmm. rozumieją psychiki mm -hmm. i nie chcą się wgłębić w psychikę. Nie? No właśnie. I a propos tego, o czym mówiłeś wcześniej, y, że o tym, co jeżeli się wyleczy coś u lekarza. Mm -hmm. Prawda? Y, I pierwszy... Pierwszą sytuację, jaką podałam, to, że ktoś nie ma osobowości psychosomatycznej, tylko to jest z powodu jednorazowego przesilenia życiowego. A druga sytuacja jest taka, że ktoś ma w osobowości coś takiego, że bardzo często somatyzuje, że cokolwiek się dzieje w życiu, to mhm. nie przeżywa tego na poziomie emocji i myśli, tylko mhm. idzie mu w ciało. I to mhm. są osoby, które na przykład... Pozornie, świetnie funkcjonują, są bardzo zaradne, poukładane, wręcz wygląda jakby były całkowicie w cudzysłowie normalne, cokolwiek to znaczy, mm -hmm. e, ale często farują fizycznie. Mm -hmm. e, no i w końcu tam po dziesiątym lekarzu ktoś powie to nerwica, idź do psychoterapeuty, tak się zdarza, tak? E, mm -hmm. I to jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś zostanie fizycznie wyleczony przez lekarza... Mm -hmm ale ma predyspozycję do tego, żeby to, cokolwiek się dzieje i jest przeciążające dla umysłu, szło od razu w objaw mm. fizyczny, w ciało, no to nie pomoże wyleczenie, tylko tak będzie somatyzować przez całe co, życie. Coraz więcej przypadków ludzi, którzy od lekarza dostali wyskłanie do psychologa, tak? Tak, tylko jeszcze najgorsza mm. sprawa jest taka, że póki jesteśmy młodzi, to ciało jest w stanie dużo znieść. No mhm. bo jedną, drugą, dziesiątą chorobę wepcha się w ciało, ono jakoś tam funkcjonuje. Najgorzej jest, jeżeli osoba, która yy, całe życie somatyzowała, już to ciało ma osłabione pod koniec życia, mhm. no i wtedy to już jest ciężko, yy, bo nie dość, że jest przyzwyczajona do jakiegoś rodzaju myślenia, bo całe życie mhm. na przykład funkcjonowała zadaniowo, mhm. to jeszcze to ciało jest osłabione, więc ono coraz mniej jest w stanie znieść, a cały czas mhm. ma wyzwania. Bo musi cały czas przejmować funkcję umysłu, który nie mhm. jest w stanie pomyśleć, poczuć yy, mhm. i za niego pracować. Czyli, jakby jest na, w podwójnej pracy całe życie, prawda? Yy, czyli, powiedzmy, że na przykład, nie wiem, ktoś ma problemy z sercem, tak? Mhm. I całe życie jakoś dawał radę, no ale to serce ma swoją wytrzymałość, tak? Yy. I kolejne problemy na starość już, kiedy to serce jest osłabione, nie są takie do zniesienia jak wcześniej, czy z czymkolwiek innym. Chciałam jedną rzecz powiedzieć ważną. Uhum. Chcę wrócić do tego wątku, jak to jest, kiedy osoba zgłasza się. No właśnie, to już tak na podsumowanie. Tak? Jak się, aha. idziemy się zgłosić, tak? Mhm. Aha, aha. <gry> Idziemy się zgłosić do psychoterapeuty i co? Właśnie. E I teraz tak, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi e mam biegunkę, niech pani coś zrobi, to ja będę drążyć temat. Kiedy ta biegunka? W jakich okolicznościach? Co się zadziało wcześniej? Mhm. I będę szła w tą stronę, że Ktoś coś przeżywa w emocjach, w, coś myśli, coś sobie wyobraża, mm -hmm. co pod tą biegunką się kryje. Tak? Mm -hmm. Czyli ta biegunka jest ostatnim łańcuchem, ostatnim ogniwem łańcucha, yy, jako już rezultat, a ja będę próbowała dotrzeć do przyczyn. Mm -hmm. Natomiast problem polega na tym yy, z terapią. Yy, że ja nie jestem w stanie pracować zadaniowo yy, mm -hmm. nad objawami psychosomatycznymi. Nie da się zrobić tak, że proszę mi pomóc na biegunkę mm -hmm. i będziemy y, ten objaw mm -hmm. rozumieć w wyizolowaniu od całego człowieka. O właśnie, to jest ważne. I od całego życia. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś chce, żebym ja mu tak po lekarsku pomogła, to ja na pewno go rozczaruję. Mm -hmm. Dlatego, że to jest niemożliwe. To wtedy szybciej do lekarza trzeba iść. Tak. No niestety mhm. ja wtedy nie jestem bezradna, mhm. bo jestem w stanie pracować z kimś, kto doświadcza czegokolwiek, tak samo jak objawów psychosomatycznych, tak każdych innych. Mhm. Ja jestem w stanie pracować z człowiekiem wszystko jedno, z czym przychodzi pod kilkoma warunkami. Mhm. Jeden jest taki, że ktoś uznaje, że istnieje nieświadomość. Mhm. W praktyce sprowadza się to do tego, że jeżeli przyjdzie z tym, że... Yy, czyli, że istnieje coś więcej niż to, co werbalnie odczuła do dzisiaj, tak? Tak. Mhm. Nie, nie tyle werbalnie, co świadomie. Mhm. świadomie. Mhm. Yy, czyli na przykład, jeżeli ktoś powie ja w ogóle nie chcę myśleć, bo to mi tylko szkodzi boli mnie brzuch, ale nie chcę się tym mm -hmm. zajmować coś mi się wczoraj śniło, ale nie chcę o tym nic mówić, wczoraj coś pracy trudnego było, mm -hmm. ale to też jest nieistotne, mm -hmm. no to... nie wiem czemu od, od wczoraj mnie boli brzuch, ale tak naprawdę proszę mi pomóc na ten ból brzucha. Czyli to są wtedy, kiedy idziemy, przypadki idziemy do, na terapię pH oralną, albo do zwykłego lekarza, albo do apteki po prostu. Tak. ja. Wtedy... Albo na masaż. Tak, ja mm -hmm. nic nie nie zrobię, jeżeli ktoś nie chce mm. y, dzielić się ze mną swoim światem wewnętrznym, nie tylko mm. fizycznym. Owszem, y, jeżeli przychodzi pacjent po raz pierwszy i naturalnie, że się mnie boi, bo mnie nie zna mm. y, i naturalnie się obawia, bo nie wie z kim ma do czynienia, to ja nie, nie myślę, że będzie od razu w, wszystko w stanie powiedzieć, ale przynajmniej w, w założeniu, tak, żeby była ta świadomość gdzieś, że terapia dąży do tego, żeby mówić o swoich myślach. tak, Nie mm -hmm. tylko o swoich objawach. Nie tylko o tym, jak, że brzuch boli i jak bardzo kuje w środku. Czyli to wygląda tak, że ten brzuch boli, ale żeby do tego dotrzeć, to tak naprawdę trzeba się podzielić swoim wewnętrznym światem, i tak naprawdę nie wiadomo, co. Nie jest to tak, jak. Nie jest to takie proste zawsze, tak? Bo czasem jest to proste, tak? Ale w większości przypadków rozumiem, że jest to bardziej skomplikowane i to z zupełnie innej strony do tego docieramy. Mhm. Po prostu patrząc, co w świecie wewnętrznym jest, jakby. Yy przeżywany na przykład lękowo, tak? Na przykład. Mhm. Albo nie wiemy jakimi treściami pacjent jest przeciążony, mhm. więc zajmijmy czyli się wszystkimi po kolei. Mhm. To, co dla pacjenta jest ważne w danym momencie, najlepiej, żeby o tym mówił po prostu. I jeżeli... szukamy tego przeciążenia po prostu. Tak. Że... Przeciążenia, czyli... Że nie czy patrzymy tego... na to, czy teraz mhm. się zajmować tym, czy tym, tylko... Mhm. Y... Po prostu ważne jest, żeby pacjent mówił o sobie, to co w danym momencie jest dla niego źródłem cierpienia, mm -hmm. co w danym momencie go męczy, czy jakoś zajmuje. No i wtedy kawałek po kawałku będziemy go odciążać. Tak, mm. i aż w końcu ciało też się odciąży, mm. ale często jest to długa droga. Mm. Nie taka oczywista, jeżeli Czyli przychodzi. Zyskujemy ktoś... na terapii po prostu ten drugi pojemnik, tak? Mamy po prostu zwiększany pojemnik, tak. zwiększane pojemność, tak? tak? Tak, ale dosłownie jest... można to zobrazować. zwiększanie pojemność na nasze wewnętrzne przeżycia. Tak, ale jeżeli mm -hmm. ktoś na przykład chce, żebym ja mu yy, rozwiązała wszystkie problemy po pierwszej konsultacji i sprawdzi, mm. czy to działa. Tak jak się bierze, apap i sprawdza, czy działa. Działa, hmm. nie działa. Jest ból hmm. po nim, czy nie Czyli ma. nie będzie działało znaczy. To nie będzie, no... Hmm czasem jest tak, że człowiek czuje się odciążony po mm -hmm. pierwszej konsultacji mm -hmm. i że mu że i mu lepiej. To nie powiem, że nie. Ale jeżeli ktoś przyjdzie w trybie zadaniowym sprawdzać, czy mu pomogła pierwsza konsultacja mm -hmm. i zostanie na tym trybie myślenia zadaniowym, mm -hmm. a taki jest profil pacjenta psychosomatycznego i w tym mm. jest cały problem. Cały problem tak. e, no to, no to, mm. często... to trzeba, trzeba, się, trzeba się w każdym razie idąc, na, idąc na, z problemami psychosomatycznymi Trzeba się przygotować na to, że jeżeli idziemy do psychologa, trzeba po prostu zacząć przedstawiać swój wewnętrzny świat. Mhm. Po prostu, tak? Tak, ale też a propos psychologa, bo tutaj... A, czy yy, No, psycholog yy. niewiele zdziała. Mhm. No tak, psycholog ma wiedzę. Yy, tak, no, możemy nagrać jakiś osobny kawałek o tym, jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą i tymi różnymi innymi. Mhm, no to będzie um, ciekawe. Yy, no, ale jeszcze tylko jedną rzecz powiem wracając. Yy, mhm. Bo o co mi chodzi z tym pacjentem, który się zgłasza? Yy, że to, że znikają objawy psychosomatyczne jest tylko i wyłącznie skutkiem ubocznym, długotrwałej, głębokiej terapii. Mhm. Często po mhm. kilka razy w tygodniu. Mhm a nie tak, że przychodzi pacjent, niech Pani coś zrobi z moim kręgosłupem, czy tam z głową, czy tam z sercem, czy tam z czymś. Mhm. Bo tak na pewno nie zadziała. Czyli tak naprawdę to chodzi o odzyskanie jakiejś kontroli nad swoim umysłem, dosłownie, tak? Odzyskanie tego, żeby nie, nie występowały te przesilenia więcej, tak? O powiększenie mhm. pojemności swojego umysłu, mhm. żeby przestał wylewać na ciało. Mhm żeby to co się nie mieści w umyśle nie musiało się zmieścić w ciele. I wtedy ustępują różne chorobowe objawy, tak? Tak, czyli naszym celem I to w terapii jest, To jest to, co w tych badaniach wychodziło, że w trakcie po psychoanalizie ludzie żyją dłużej, tak? tak. Znaczy, Psychoterapeuci na pewno, żyją dłużej i nie chorują aż tyle, tak? Tak, tak. Mhm. I że naszym celem jest zwiększenie pojemności umysłu pacjenta. Po to, mhm. żeby coraz więcej umysł mógł przejmować funkcje, które już zostały zepchane na ciało, które już często nie może. Mhm. Bo już jest tak umęczone tymi chorobami. To jest bardzo ciekawe no. wszystko, tak filozoficznie nawet, tak? skąd się to wszystko, że choroby cielesne wzięły się z choroby umysłu, no, no choroby umysłu no wzięły się już, no tutaj już, trzeba już przyjąć jakiś pogląd, że tak powiem, skąd się wzięły, tak? w sensie pierwotnie, tak? bo w turnie to już wiadomo, że wzięły się właśnie znaczy z tego, co tutaj rozmawiamy wtórnie wzięły się właśnie z takich jakby nierozwiązanych konfliktów, tak? które przerastają. Konfliktów to już jest bardzo dobrze. Aha. Konflikt to jest taka sytuacja właśnie u tych pacjentów no. samoświadomych mhm. tak zwanych neurotycznych, którzy są w stanie Wiedzieć, że mają konflikt pomiędzy jednym dążeniem a drugim, ale nie są w stanie go rozwiązać mhm. y, i dlatego somatyzują, bo to jest tak trudne, ale już jest świadomość. Że jest konflikt, tak? Tak, konflikt pomiędzy mhm. tym, czy y, nie wiem, zostać z rodziną, bo mhm. się ją ceni, albo tym, czy iść zdradzić... Y, męża mhm. czy żonę i mieć przyjemność. I to jest w... konflikt i takim konfliktem się zostaje w głowie. Jak się zostaje z tym konfliktem w głowie, no to on może wyjść w postaci jakiejś psychosomatyki, tak? No na przykład tak, bo człowiek się czuje winny, mhm. że ma takie myśli i już nie wytrzymuje, mhm. to w końcu tam go coś zacznie boleć, głowa czy coś, tak? Ale to jest konflikt. Konflikt to już jest bardzo taka osoba dobrze funkcjonująca, jeśli ma konflikt. Mhm. Czyli, taka, czyli jeszcze raz, czyli, um, czyli idąc z chorobą psychosomatyczną, musimy się przygotować na to, jeżeli chcemy ją wyleczyć tak naprawdę, tak, mhm. i musimy się przygotować na to, że tak naprawdę odkryjemy w sobie coś, co mogło być konfliktem, mogło być strachem, mogło mm -hmm. być lękiem. Mm -hmm. Odkryjemy w sobie coś, czego, o czym totalnie nie, nie mamy żadnej mm -hmm. świadomości. Mm -hmm. No dokładnie. Musimy się przygotować na coś nieznajomego, tak? Czyli tak. na... Dosłownie wpadnięcie w jakąś dziurę, od tak? albo rozpuszczenie się, albo coś takiego, tak, w sensie... No, aż tak to nie, mm. no... Znaczy, ja mówię um. taki już głęboki no, To film, już jest tak? ekstremum. Mm -hmm. um. musimy się przygotować, w sensie, na przeżycie czegoś, czego totalnie się nie spodziewaliśmy, tak? Tak, mm -hmm. na odkrycie jakichś yy, as jakich aspektów w sobie, mm -hmm. swojej osobowości czy jakichś przerażających odczuć, czy jakichś mhm. lęków, które nigdy Których nie były nazwane. Nigdy nie mieliśmy ich właśnie, nigdy ich świadomości, nigdy ich nie czuliśmy, nigdy nie przeżywaliśmy. Byliśmy jakby białokartką kartką na ten temat. No? Tak. Mhm. I wtedy jest taki moment w terapii, w którym psychicznie może się trochę pogorszyć. Mm -hmm. Hmm. Czyli, że tak powiem, psychicznie to, to bardzo, czyli jest jakby z pojemnika cielesnego wlewa się z powrotem do psychiki, tak? Albo pierwszy raz. Albo pierwszy raz do psychiki. Tak? Bo z powrotem to jest w tej sytuacji aha, konfliktu, o której aha. mówisz. To jest aha, ta sytuacja aha. taka Czyli jak mamy lepka. te dwa pojemniki tak obrazowo, tak? Ciało i, i, i umysł. Tak. I w tym momencie, kiedy odkryjemy coś w tym umyśle, coś nowego dla nas, nagle się wlewa z powrotem do umysłu i ciele się może poprawić, a psychicznie... Tak, wtedy się to pierwszy raz uświadamia mhm. i właśnie nie tyle z powrotem się wlewa do umysłu, co pierwszy raz się mhm. pojawia w umyśle, mhm. z powrotem się wlewa do umysłu w tej sytuacji tego konfliktu. Tak, tak. Wyparty Aha. i przelał się na ciało i teraz trzeba mhm. powrócić go do psychiki. To, to, to jest bardzo, To jest, łatwiejsza to praca, jest super... To jest praca na miesiąc i... Super praca. E, e, tak, to jest w ogóle sytuacja bardzo lekka i, mhm. i szybka. Mhm. To w takiej sytuacji, to e, pamiętam, kiedyś po dwóch miesiącach była bardzo mhm. duża poprawa. Mhm. Mhm. E, natomiast e, w sytuacji, w której e, o której mówisz, że to coś nigdy nie było uświadomione, to dopiero mhm. trzeba to stworzyć z niczego. Właśnie. nie to, że y, mhm. przypomnieć sobie tylko coś, co już było mhm. no to jest szybko, szybka sytuacja mhm. ale stworzyć w umyśle pierwszy raz w życiu mhm. w ogóle stworzyć taką, to się nazywa reprezentacja mhm. y, czyli ideę w ogóle mhm. czegoś nowego, jakiegoś rodzaju mhm. lęku jakiegoś rodzaju e, przerażenia, często to są wczesnoniemowlęce stany mhm. które dawno temu zostały w ogóle zapomniane i nigdy mhm. nie utrzymywane w umyśle Y -y. Y -y. Y -y. I to są takie często y przedwerbalne z pierwszego roku życia y -y -y. stany wewnętrzne. Y -y. No i to zajmuje czasem parę lat y -y. głębokiej terapii. To ty optymistyczny akcent. Czyli jeszcze. I tylko jedna rzecz jeszcze. Bo to jest tak, jeszcze powrócę do tego, co bym chciała powiedzieć, z czym się pacjent zgłasza, bo jeżeli zgłasza się pacjent z tymi objawami, to to, co jest ważne, żeby w ogóle zacząć taką terapię, to to, żeby osoba była gotowa na badanie swoich myśli, przeżyć, uczuć, potrzeb razem ze mną, wspólnie. Mhm. Nie na badanie swojego ciała bo tutaj idziemy, czy do lekarza, czy do fizjoterapeuty, mhm. tylko na badanie, co stoi za objawami ciała. To jest jedno. A drugie, yy, że nie da się mówić o tych objawach yy, bez mówienia o całej osobie, łącznie z jej historią życia, Yy, i wszystkimi aspektami jej osobowości nie ma czegoś takiego, że a, to relacji z żoną nie tykamy, bo tam yy, no, to ten obszar zostawmy, bo, yy, bo to jest jedyne, o czym nie mówię. Jak tam jest coś, o czym mówić nie chcę. No, niestety, wtedy moja hipoteza jest taka, że zazwyczaj to tam się ten yy, schował, ten szkielat prawda? No tak? yy, yy, I że tam jest przyczyna, jeżeli mm -hmm. jest jakiś obszar, o którego nie dotykamy. Mhm. owszem, może pacjent nie chcieć go dotykać bo to jest za trudne na dany moment ale w perspektywie trwającej terapii dobrze, żeby wziął to pod uwagę że wcześniej czy później, jeżeli chce żeby mu to pomogło na te objawy, z którymi przyszedł żeby tego dotknął jednak mhm. i owszem, jak najbardziej osoba która przychodzi i zgłasza się po pomoc może być przerażona mówieniem o różnych rzeczach i to nie chodzi o to, że musi wszystko od razu powiedzieć tylko żeby miała perspektywę że wcześniej czy później warto mówić o wszystkim bo dopiero mhm. wtedy zacząć od małych rzeczy, tak? No jasne, że Chociaż pacjent się przyzwyczaić przychodzi... Się, tak. tak. Przychodzi zobaczyć i zobaczyć reakcję i... terapeuty. Tak, tak. Bo terapeuta jest zwyczai że już usłyszał wszystko o wszystkich trupach w szafie, tak? Tak przychodzi pacjent, mówi jeden problem, tak sprawdza jak ja reaguję, jak sobie poradzę, to może powie drugi. tak. Aha. I to jest normalne, że mm. najpierw powie coś mniejszego, żeby mnie sprawdzić, nie znamy się. Mm. No to przecież to są relacje międzyludzkie, tak mm. samo jestem człowiekiem, mm. Tak? Mm. tak samo jak spotykamy nową kolegę czy koleżankę, to nie mówimy od razu o wszystkim, tylko najpierw jakiś small talk idzie. Super, tak? Dobrze by było się przygotować, żeby mówić od razu o wszystkim, to wtedy może pójść szybciej. Tak, tylko że... To też różnie, bo jak osoba czasem, mm, są takie sytuacje na przykład, że jeśli osoba była, to już inny temat zupełnie, nadużyta, mm -hmm. y, to może powiedzieć tak, wszystko naraz, od razu o wszystkim, a potem się czuć jakby się sama nadużyła jeszcze raz. Aha. I tutaj bym, y, ja nie cisnę też tak. Mm -hmm. No, y, no tak, no w tak. W swoim to jest, tempie, bo jak ktoś ma traumę zimno. na przykład gwałtu i jakiegoś wszystkiego od razu, tak mm -hmm. natychmiast, to potem sam sobie to powtarza, jako jakiś przymus powtarzania, mm -hmm. który sam sobie Czyli szkodzi. sam siebie jakby tak, rozważa, tak, tak emocjonalnie tak, tak. dzień dobry, tak? Tak, to jest... akurat to nie jest sprawa przy pacjentach psychosomatycznych, mm -hmm. ale mm -hmm. tylko mówię, żeby nie iść w ekstremów w drugą stronę, bo jednak trzeba wziąć pod uwagę specyfikę konkretnego pacjenta, dlatego nie można tak powiedzieć y wszystkim najlepiej, wszystko od razu na tacy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Nie, bo są tacy, którzy, którym to zaszkodzi. Mhm. Dlatego Czyli to trzeba na do osoby dostosować. Każdy tak, jest tak, tak, tak. Najważniejsze tutaj. Tak, natomiast cały czas jeszcze wracam do tego, o czym chcę powiedzieć, że jedyny sposób, w jaki da się w cudzysłowie pozbyć, bo się go nie pozbywamy, tylko zamieniamy na co innego, objawu psychosomatycznego, to jest wtedy, kiedy dzieje się to jako skutek uboczny. To się nazywa mentalizacja. Skutek uboczny mentalizacji, czyli nazwania i przełożenia na umysł różnych treści. I nie stanie się to inaczej, niż poprzez właśnie mm, poznawanie swoich emocji, wspomnień, potrzeb, myśli, fantazji. Mm -hmm. I dopiero to jest w stanie odciążyć ciało. Jeżeli człowiek nie jest zainteresowany rozwojem swojej osobowości, poznawaniem siebie, mm -hmm. szukaniem w swojej psychice różnych mm -hmm. rzeczy... I nie ma ciekawości na temat siebie samego i swojej psychiki. No myślę, że już są przyjściół do tego psychoterapeuty jest ciekawością. Yy, pod warunkiem, że nie przychodzisz z tym, niech pani coś zrobi z moją głową, albo moim brzuchem, a ja będę siedzieć z założonymi rękami i czekać, co pani zrobi. Aha, czyli nie przychodziłem w ten sposób, a przychodziłem w ten sposób. To niech pani. Yy, niech pani zrobi coś z moją yy, głową, czyli z moją psychiką, tak żeby ona odciążyła ten brzuch od tego, żeby mnie nie bolał, tak? Tak. <laughs> okay. A ja wtedy powiem to, proszę mówić to, co Panu co, przychodzi to, co, do głowy. To, co jest w tej głowie, tak? tak. Czyli w ten sposób można, tylko wyleczyć, tak? Tak. Inaczej, tak. Nie, inaczej nie umiemy jako psychoterapeuci No nie zdziałać. umiemy inaczej, bo nie mamy czarodziejskich różek. Yy, znaczy Mówisz, że jako różek. ludzie, jako społeczność psychoterapeutów nic nie jest w stanie zdziałać w tym momencie. Tak, nie jesteśmy w stanie mhm. zdziałać, jeżeli ktoś nie jest... Yy... Ktoś nie ma motywacji do tego, żeby Ktoś mówić o swojej psychice. Mhm. Mhm. Czy to nie ma ciekawości takiej e, poznawczej, żeby mówić mhm. o sobie, o, swoich, o swoim świecie wewnętrznym. Mm. I to nie musi być jakieś nie wiadomo, co może być opowiadanie sytuacji, jak wczoraj koleżanka czy kolega w pracy zdenerwowali. Mm. Czy jak to wczoraj jest. szefowa nakrzyczała, tak? Mm. ale I To już jest świat wewnętrzny. To tak? już jest świat wewnętrzny, bo mówi o czymś, co go dotyka, co jest mm. dla niego ważne. to, to, to, coś, co, to, to co zapamiętujemy, to tak, jest Tak, to, co pobudziło emocje. Mm. Tak? Mm. Bo wczoraj mąż wkurzył, bo wczoraj tak żona wkurzyła, wszystko jedno, tak, to już jest sytuacja, która nie jest neutralna. Nie, wczoraj zjadłam obiad i e, smakowało mi. Dziękuję, do widzenia. Mm -hmm. e, Czyli i zaszkodzi... zjadłam i odsmakowało mi, to jest cały czas odwołanie się tak naprawdę do fizyczności wszystkiego. Tak. I zaszkodziła Czyli... mi wczoraj ta nie wiem, sałatka. E, I mm -hmm. koniec. Mm -hmm. I ja nie wiem wtedy, co dalej zrobić. Mm -hmm. tak? Z, autentycznie jestem bezradna. Ale mm -hmm. jeżeli ktoś opowiada o czymś, co dla niego było istotne. Czyli tak naprawdę dla takiej osoby rozumiem, że opowiadanie o tym, że ta sałatka się kojarzy z czymś, już jest nie do ogarnięcia. Jeżeli pójdzie tak. za tym, to dobrze. Mhm. Jeżeli Czyli czegoś za tym nie idzie po prostu. jest tak, tak, się, tak zaprzeczana? Tak, tak. tak. Mhm. Czyli musimy zacząć opowiadać o przeżyciach wewnętrznych. Tak, Tak, o tym, co było istotne. Nie to o istotnie tym, co... dla psychiki, nie do ciała, I... tak? tak? Tak, tak, tak, Czyli idziemy do lekarza zwykłego i opowiadamy o tym, co zjedliśmy na obiad. I on mówi na przykład, że mamy wrzody. Tak, tak? To wtedy ale to idziemy do lekarza. do lekarza. A jeżeli, tak, opowiadamy mm... o tym, co było dla mnie ważne. Tak, a co było, psychicznie? A jadłem obiad, tak, i smakowało tak i tak, ale słuchałam wtedy radia i w radiu powiedzieli to i to. O właśnie, i to mnie ruszyło, tak. Mm -hmm. I to, to spowodowało, że w północy nie spałam, bo myślałam o tym, co powiedzieli w tej radiu i skojarzyło mi się to z tym i z tym. Tak. Czyli czy będzie dalej myślenie pewne? No no, to ja trochę pomogę, uh -huh. oczywiście, no uh -huh. od tego uh -huh. jestem. Uh -huh. I, I nawet y, nie od razu aż taki poziom, jak tutaj teraz są, powiedziałam, ale, ale do tego dążymy. Czyli trzeba być otwartym po prostu. Otwartym tak? na to, że wtedy jest szansa. Pozbyć się objawów cielesnych. Tak, nie? otwartym tak? na to, żeby mówić o swoich przeżyciach, o tym, co poruszyło mhm. emocjonalnie, o tym, co było ważne. Ehm, przynajmniej mieć taką gotowość, o nie od razu trzeba to robić, nie, nie trzeba nic umieć, nie trzeba... Mhm. Y, powiedzieć sobie, to ja tak nie umiem, bo po wysłuchaniu tego wywiadu ktoś pomyśli, ojej, to jest taka y, strasznie trudna sytuacja, że ja się nie nadaję, ja nie Co innego ja pomyślałam, ja że jak ktoś po wysłuchaniu tego wywiadu stwierdzi, ale głupoty gadają. A no to też tak może być. Mm. To jest taka osoba, która nie chce do ciebie dopuścić nic, stwierdzi, ale głupoty gadają. Tak? No to ma do tego prawo, tak. Mm. Y -y. I wtedy, i pójdzie ale do wtedy nie przyjdzie. I pójdzie do po tabletki, tak? Tak. Tak. Natomiast, tak, natomiast mhm. może być osoba, która po wysłuchaniu tego wywiadu stwierdzi ojej, to ja nie dam rady, tak. To takie trudne, co ona tu mówi, mhm. tak, co oni tutaj y, po kolei mówią, y, tak, jak to w ogóle rozumieć, że ja nie jestem w stanie temu podołać, tak. Mhm. No to nie, jeżeli tak... tak to, to już jest coś, jak, to, już to już jest myślenie wewnętrzne, tak, bo tak. było coś trudnego, tak. tak to, a co było w tym trudnego, tak? Tak, tak. A co dokładnie trudnego? A która czegoś? Tak, ale to nie... Mu Chciałam mhm. powiedzieć, że to nie musi być od razu, że to mm -hmm. przecież ja pomogę, tak? Tylko ważne jest, żeby ktoś po prostu chciał. Ale to już jest, I no, tylko tyle. Mówię to już jest myślenie wewnętrzne. Ja mówię, że coś było trudnego, tak? tak, tak, tak. No to nie jest, że coś nie smakowało. Tak? tak, chyba, że ktoś zadaniowo myśli, że trudne. I wtedy to już nie jest. A. <śmiech> Czyli trzeba się przygotować na wyjście z zadaniowości, tak? Ale ja tak. myślę, że każdy z nas jest w jakimś, w jakimś stopniu swojego życia zadaniowy, tak? I pewnie jakimś... nie ma w tym nic złego, jeżeli to nie jest jedyna rzecz jeżeli oprócz zadania, zadaniowość nas chroni, zadaniowość no. pomaga przetrwać, ale jeżeli mm -hmm. to się staje jedyną to rzeczą, w funkcjonujemy no to tak. wtedy pojawia się problem bo mm -hmm. nie jesteśmy w stanie nic czuć i myśleć, prawda tylko działamy, działamy, działamy, działamy i terapia mm -hmm. jest takim miejscem, że robimy taką stop klatkę i na mm -hmm. te 50 minut sesji nie działamy tylko mówimy i myślimy tak mm -hmm. albo przynajmniej no tak, rozumiemy słuchać, tak? to ale mm, tak, ale to tak jak na przykład w terapii dziecięcej. Dziecko działa, dziecko się bawi yy, mm. jakimiś różnymi zabawkami, które coś symbolizują, a terapeuta mu nazywa, co ono robi, albo bawi się razem z nim. Dużo raz zajął, ale jeszcze to będzie ciekawe. Mm. Czyli takie dziecko z chorobą psychosomatyczną przychodzi. Przychodzi I... taki dorosły, który A, też się bawi z terapeutą. Tylko jak mm -hmm. dziecko się bawi klockami z terapeutą, tak dorosły mm -hmm. bawi się słowami z terapeutą. Yy, mm -hmm. I tak jak dziecko pokazuje na lalkach, czy żołnierzykach, czy postaciach, mm -hmm. czy klockach, czy, czy zwierzątkach, znaczy, co się tam zadziało, jaka jest historia. Czy dziecko nie opowiada słowami? Dziecko, dziecko w terapii opowiada... Opowiada obrazami, tak, opowiada mm -hmm. historię y, tym, że pokazuje na ludzikach powiedzmy czy tym, co jest tam zabawkami terapeutycznymi, tak? Pokazuje swój świat wewnętrzny mm -hmm. Czyli dla osoba taką zabawą na przykład będzie, jeżeli już ktoś na przykład nie boi się mówić o sobie, tak? Mm -hmm nie umie, jest zadaniowy i tak dalej, ale jego zabawką na przykład będzie film ulubiony, tak? tak. Jego zabawką będzie jakaś, czy ta audycja radiowa, jego zabawką będzie jakaś gra komputerowa. Tak, tak. I nawet jak zacznie opowiadać, co przeżywa w tej grze, to już jest dobrze, tak? Tak. To, to jest, przychodzi pacjent i pyta mnie, czy pani widziała ten film, a ja czy go widziałam, czy nie widziałam, to jest jedno, ale wszystko jedno, bo nawet jeśli go widziałam, to mm. dla mnie ważne jest co yy, tą konkretną osobę w tym filmie poruszyło, bo nawet jeśli ja go widziałam, to hmm. nie mógł co innego to z przychodzimy tak. I, wtedy... i na podstawie tej zabawy można dotrzeć do tego, co w psychice się tam zapętliło, za tak? Tak, tak. I wtedy mhm. pacjent mi mówi, że oglądał ten i ten film i ja się pytam, co go poruszyło w tym filmie, które postacie, sceny. Mhm. No to i wtedy rozmawiamy to... o tym, co jest dla niego ważne, tak? mhm. mhm. To już jest na przykład jakaś taka wskazówka, tak? Co można przeżywać, mówić, gdzie przeżywamy. Tak, tak, albo pacjent... Tak, tak. Gra w gry jakieś, no i pytam, co to za gra, co się w niej dzieje, w jakiej jest roli, jakie ma zadanie, do czego dąży, co mu się podoba w tej grze. No i już też jest dostęp do tego świata wewnętrznego, tak? Gdzie inaczej tego ciężko czasami uzyskać, rozumiem? Zwłaszcza przy tej dolegliwościach, jaka jest choroba psychosomatyczna. Przy innych rzeczach to Rozumiem, że łatwiej czasami. No też się przydają takie metafory. Się przydają metafory. Mhm. Czy to już kończymy teraz, na dzisiaj? No to już tyle chyba. No dobra, to teraz podsumujmy to co, to, co mówiliśmy. Tak po kolei, jak ktoś przeczuwa, że to, co mu dolega, to jest choroba psychosomatyczna, to jak to po kolei rozegrać? Co po kolei zrobić? Do kogo się wybrać? Do którego psy, psychoterapeuty? Co byś straciła? To znaczy tak, wiele osób ma takie podejście, że woli najpierw wykluczyć choroby somatyczne, czyli najpierw pójść się zdiagnozować do lekarza, zobaczyć czy to co im dolega można leczyć biologicznie i to jest bardzo bezpieczna droga. Wtedy mhm. też możemy mieć taką pewność, że czegoś nie zaniedbamy, no bo jeżeli coś nawet jest chorobą psychosomatyczną, ale na tyle już zużywa ciało, że wymaga leczenia lekarskiego, klasycznego, no to też dobrze, żeby ten organizm wspomóc, bo mhm. to się łączy. Nie da się tak powiedzieć, że nawet jeśli coś jest chorobą psychosomatyczną, to należy tego nie leczyć. To zależy, mhm. na ile to zagraża zdrowiu. Natomiast jeżeli przyczyna jest psychosomatyczna, to nawet długotrwałe leczenie medyczne może nie pomóc, tylko na przykład może temat nawracać, jakiś problem może się powtarzać. No i wtedy warto zobaczyć co się z tym dzieje z takiej strony psychologicznej, emocjonalnej, od strony przeciążeń psychicznych. A co się takiego dzieje, że człowiek nie przetwarza w umyśle tych różnych przeciążających treści, tylko ciało musi przejmować funkcję umysłu i brać to na siebie. No i wtedy mm. dobrze wzmocnić się psychicznie, żeby to ciało odciążać i tego już lekarze nie zrobią, tylko to się już może odbywać w psychoterapii. No teraz jeszcze, jak, jakie te nurty psychoterapii, bo jest ich pełno, które, no nie wiem, co, co byś o tym powiedziała, które najbardziej się tym zajmują, do których ludzie mają narzędzia do tego, których jakby mniej się tym zajmują? Mhm. To znaczy tak, tu są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka, jak... Osobowość psychoterapeuty, a druga kwestia to jest posiadanie narzędzi, żeby radzić sobie z różnymi tematami. Mhm. No i jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, no to jest ważne to, żeby po prostu wyczuć się z terapeutą, czy ktoś nam pasuje, bo to są konsultacje i to już jest kwestia poza nurtami psychoterapii. Natomiast mhm. druga kwestia jest taka, czy psychoterapeuta ma narzędzia do tego, żeby nam pomóc. I tutaj ważna jest wiedza dotycząca zarówno psychosomatyki, jak i nieświadomości, jak i wiedza rozwojowa na temat psychiki człowieka. No i największą wiedzę mają psychoanalitycy, tak? oni się w tym specjalizują, mają najbardziej obszerne szkolenia, najdłuższe, najbardziej wymagające i jest to wiedza, która no jest, ma największe szanse Pomóc komuś no tak też dogłębnie. Mhm. No, to jeszcze to ostatnie pytanie. Um to ostatnie pytanie, co byś doradziła komuś, czy zarówno terapeucie, jak nas słucha, jak i pacjentowi bardziej zainteresowanego tym tematem jest jakaś, nie wiem, książka, czy cokolwiek, żeby tak sobie rozszerzyć jakby wiedzę na ten temat, na ten temat tak na początku, tak? No poza tą taką najprostszą wiedzą, jaką znajdujemy często w internecie, poza tymi tabelkami, tak, z pisem chorób, tak, są też takie książki o tym. Co byś doradziła? Jaką, jaką pozycję że było to psychoanalityczne myślenie właśnie. No mhm. jednocześnie jakieś takie zrozumienie, żeby powiedzmy, mamy jakąś behawiorystę, który ma super osobowość, no a kompletnie jakby nie ogarnia tego tematu, a przydałoby mi się cokolwiek jakby rozszerzyć ten temat. Mhm. No, ja myślę, że dobrą książką są teatry ciała McDougall naprawdę taka bardzo głęboko pracująca psychoanalityczka, która też uczyła się tak naprawdę mhm. z doświadczenia. I... I to jest tak napisane, tak. Że, że można cokolwiek zrozumieć bez jakiejś takiej wiedzy ogólnej? Wiedzy ogólnej w sensie? Znaczy bez wiedzy już psychoanalitycznej. Także można cokolwiek tknąć bez... Ktoś, kto się trochę interesuje psychoterapią, czy cokolwiek z tej książki zrozumie, czy jest jakimś takim językiem napisane? No na pewno będzie trzeba posprawdzać trochę pojęć, których ona tam używa, które są znane terapeutą analitycznym, czy psychoanalitykom, mm -hmm. czy psychodynamicznym też w dużej mierze, mm -hmm. tak z codziennego szkolenia a w innych nurtach myślę, że w dużej mierze mogą być takie dość enigmatyczne czy nie do końca poznane, więc warto, mhm. żeby sobie posprawdzać, co to znaczy. Myślę, że mhm. dłużej może zająć takie czytanie komuś, kto nie operuje tym żargonem, no bo jednak jest tam mhm. trochę takich pojęć, natomiast no, można się wdrożyć. Mhm. Mhm. No dobra, no to w zasadzie tyle moich pytań. Czy coś jeszcze chcesz dodać, abyśmy już kończyli? Nie, myślę, że to wszystko z mojej strony. Dzięki. Aha, no to dzięki. No to do usłyszenia. Do usłyszenia. To ja jeszcze dodam tak na koniec. Ci, co słuchali uważnie, zapewne usłyszeli takie różne dziwne dźwięki. Towarzyszył nam podczas nagrania pies, który czasem chrapał i różne dziwne rzeczy robił. No i tak dziwnie to wyszło. No i takie moje podsumowanie. Moim podsumowaniem jest... Chciałem powiedzieć, że warto naprawdę e, troszkę zastanawiać się nad sobą, nad swoim zachowaniem, nad, swoimi, e, nad swoim ciałem, nad swoimi myślami i skąd się to tak naprawdę te różne rzeczy w nas biorą. Jak widzimy, tu jedna z teorii mówi e, właśnie, że to są jakieś emocje, jakieś zakomówione rzeczy, które mogą czasami jakieś niewy, niewyrażone rzeczy, nie? które mogą wręcz z umysłu wpłynąć na, na ciało, z emocji wpłynąć na ciało. To jest dosyć hmm, ciekawe. No i przepraszam, miało być co tydzień, no okazało się, że prawie rok minął, ponad rok minął, tak się jakoś ułożyło, że projekt na chwilę przymarł, no teraz mam nadzieję, że się projekt odnowi. No to do, do usłyszenia.